Pod budką z piwem stał fizyczny. Śliczny, romantyczny. I stało kilku takich jeszcze. I trysnęło deszczem. Pod budką z piwem stał artysta. Nadwrażliwy statysta. I był wyraźnie z siebie rad. I uderzył grad. Pod budką z piwem żywej duszy. Już nie suszy. Każdy gdzieś swoim odszedł ściegiem. I sypnęło śniegi.